Jaka jest Pana wizja Sopotu za 10-20 lat? No to bardzo krótkie pytanie. Zadajemy je wszystkim, to jest ważne. Um, Jak by Pan chciał widzieć Sopot w przyszłości? Ja bym chciał. Jest takie jedno miasto, które mi bardzo odpowiada we Francji skalą, i położeniem, i, i atmosferą. To jest Saint-Tropez. Czyli nie jest to jakieś wielkie miasto, z jakimiś wielkim ilością, ale jest bardzo klimatyczne. Myślę, Zachęcam wszystkich, że weszli na stronę internetową i zobaczyli. Myślę, że się ze mną zgodzą. Jaki będzie Pan sposób na zatrzymanie młodych Po Zaproponowali jasny przekaz konkretu: tak? 240 mieszkań w przyszłej kadencji dla młodych ludzi zbudowanych w systemie spółdzielczym, zbudowane w systemie partnerstwa publiczno-płatnego jako komunalne. 240. 240. Okay. Dziękuję